91,6 FM Radio Luz, audycja Maszczy Życia wraca po wakacjach, Adam Berdzik Miłosz Szymczak, przypomnijmy, dla tych, którzy może nas nie słyszeli przed wakacjami albo którzy zapomnieli przez te trzy miesiące o czym to jest, Maszczy Życia to oczywiście audycja o grach wideo w szczególności i o wszystkim, co z nimi związane zaczyna się jesienno-zimowa ramówka, nowa ramówka w Radiu Luz my po raz pierwszy po wakacjach, po przerwie wakacyjnej podczas której nas nie było, wracamy z audycją i nie musimy nawet się wysilać z wymieszaniem tematu, bo temat przyszedł do nas sam. Dokładnie, temat przyszedł do nas sam w postaci Andrzeja Sapkowskiego, który po kilkunastu właściwie latach obudził się i nagle pomyślał, że hm na tych grach jednak można zrobić pieniądze. I skutkowało to pozwem, czy właściwie wezwaniem do zapłaty, jakiej jaki prawnicy Andrzeja Sapkowskiego wysłali do CD Projekt Red. Uwaga, kwota, o jakiej mowa, to 60 milionów złotych. Zostańcie z nami do 12.00. 60 milionów złotych, to jest o 20 milionów mniej niż Solidarność chowała w banku we Wrocławiu jakiś czas temu, ale tyle właśnie żąda Andrzej Sapkowski wraz ze swoim radcą prawnym od CD Projekt Red w bardzo wymownym liście, który można znaleźć nawet chyba CD Projekt Red umieścił to gdzieś na swoim... To chyba nie tylko CD, bo ogólnie jest dostępny... Tak, Ja pamiętam, że link do PDF prowadzi właśnie na ich stronę, tam gdzieś w załącznikach był cały listu pokazany i jest bardzo dziwnym językiem opisany, troszkę mało prawnie, czym bardziej takim po można powiedzieć, bo tam jest nawet takie wyrażenie że chciałby się ten prawnik jako pełnomocnik dogadać z CD, CD Projekt Red szybko i cicho. Tak jest, szybko i cicho. Oczywiście nic z tego nie wyszło. Sprawa wyszła na, na światło dzienne. Właściwie zainteresowały się tym nie tylko polskie media, bo miałem okazję przeglądać też zagraniczny internet. E, też e, strony na przykład podobne takie jak Fake do naszego, gdzie e, również internauci no, bardzo jednoznacznie wyrażałem się na temat pana Andrzeja Sapkowskiego. Przypomnę tylko, pan Andrzej Sapkowski na początku XX wieku, czy właściwie pod koniec. Pierwszego. XXI. oczywiście, przepraszam. Czy pod koniec XX wieku dogadał się z CD Projekt Red wtedy jeszcze oczywiście nie takim studiem behemotem właściwie jakim jest dzisiaj, to była no, w porównaniu do dzisiejszych standardów to malutka firemka po kilku. No bez, bez żadnej historii bez praktycznie. Żadnej no. historii, dokładnie, no z ludźmi, którzy potrafili robić gier, no, ale niczego na taką skalę e, nie zrobiła no i przyszli do niego panowie z CD Projekt Red i powiedzieli, panie Andrzeju, ma pan fantastyczne książki, chcielibyśmy stworzyć grę e, w tym uniwersum. Andrzej Sapkowski mówi, oczywiście fantastycznie, poproszę 35 tysięcy złotych. Oni mówią, nie, nie, damy, procent, damy procent odzysków, to będzie tak, bardzo fajna umowa. Dokładnie, będzie fajna umowa, będzie pan zadowolony, odpalimy panu procent i to będzie, pana, pana pracowało. Mówił chłopaki, nie róbcie sobie ze mnie jaj, <gry> nikt w życiu nie będzie grał w żadne gry komputerowe, bo gry komputerowe to jest rozrywka dla idiotów. E, także dawajcie pieniążki z góry e, ja sobie biorę moje pieniądze wy sobie idziecie z moim Wiedźminem e, upadacie za rok, bo oczywiście nic z tego nie będzie i wszyscy rozchodzimy się szczęśliwie tymczasem. Tak, ta scenka troszkę była przekoloryzowana, przy, ale tak no, to mogło wyglądać no, Troszkę, troszkę przekolorowałem troszkę uprościłem, no, ale no, no takie jakby na, na, to, na tym ostatecznie stanęło się skończyło, tak? Tak. W sensie nie znamy szczegółów tej umowy, bo nigdy nie była oczywiście ujawniona, być może jest klauzula na pewno jest klauzula tam y, tajności. No, w każdym razie zrzekł się jakichkolwiek praw do tantiemów z gry do. Za 35 udziału. tysięcy zł w dwóch transzach wypłacone to też potwierdziło CD-PRG, to obie strony to potwierdziły. Więc e, tak się stało. Była taka na pewno umowa. Podobno są jakieś jeszcze inne umowy po drodze, trudno powiedzieć z czego dotyczą, bo jeszcze była osobna umowa na e, tak zwany merchandise, jakieś pro, produkty poboczne związane z grą. a przecież... No, Ale nie oszukujmy się. Pierwszy Wiedźmin, e, o ile to była dobra gra, to nie odbił się nie wiadomo jakim, jak szeroki miałem e na zachodzie. Nawet nie. w Polsce nie był super sławny. Jakiś... w sensie ja czekałem na niego, bo. Tak, ja ja był by... Wiedźminem. Ja czekałem Wiedźmina za nie był sławny, tak. zanim ta, była ta, gra, to więc... modne mówisz. Tak. Potem był Wiedźmin 2, który był zdecydowanie lepszy i już nawet na zachodzie powiedzmy, że no nie była to gra na nie wiadomo jakim, na jakim poziomie, jeśli chodzi o też jej popularność, no ale wyraźny był postęp między jedynką i dwójką. No, była celowana przynajmniej na zachód, mi się wydaje, że była już z myślą o zachodzie tworzona a jedynka, nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że mogła być tworzona po polsku. Pewnie <śmiech> tak nie było, ale myślę, że była y, robiona przede wszystkim z myślą o na naszym. No rynku. i oczywiście chodzi o trzecią część Wiedźmina Dziki Gon, który absolutnie wybuchł na całym świecie, uznawany za najlepszego RPGa w historii, za jedną z najlepszych gier w ogóle ostatnich e, lat. Ale nie wiem, czy w ogóle kojarzysz tę historię. Wiedźmin 3 na początku, jeszcze zaraz po zapowiedziach, miał taką wyraźną trójkę w tytule. Ale zdając sobie sprawę, że nikt nie zna jedynki, mało kto grał w dwójkę, stwierdzili twórcy, zapewne, że jak Amerykanie zobaczą trójkę, to no nie zagrają, bo stwierdzą, kurczę, nie grajmy w jedynkę, dwójkę, to ten. I ta trójka zamieniła się w takie trzy szramy, trzy pazury, takie drapnięcia. I było to bardzo dyskretne, ale też bardzo dobre zagranie, moim zdaniem. No i oczywiście wszyscy znamy tą historię. Wiedźmi się sprzedał w milionach kopii. W dużej mierze, chyba nie będę tutaj specjalnie mylił się z prawdą, że to w dużej mierze serial Netflix znaczy właściwie Netflix zainteresował się historią Geralta, nie dlatego, że Stapkowski napisał fantastyczne książki, tylko dlatego, że wybuchł absolutny szał na grę w internecie, Geralt wszędzie, Jennifer wszędzie, prawda, Gwint również bardzo mocno atakował, no i dzięki temu w przyszłym roku zobaczymy z Henrym Cavillem Wiedźmina na, na Netflixie, no i ewidentnie chyba panu Andrzejowi zaczęło przeszkadzać to, że jego dzieło no, Przerosła autora to mało powiedziane, właściwie mało kto zaczyna mówić o Wiedźminie jako książce, zacz, zaczyna się mówić o Wiedźminie jako grze. Panu Andrzejowi się nie podoba i postanowił e, o, jakby podnieść sobie swoją... Garze swoje dantiemy, w sensie moim zdaniem e, no też bym się zdenerwował, bo tak, gra zrobiła ponad miliard złotych a pan Andrzej dostał 35 tysięcy. Nie, oczywiście, pan Andrzej, pan Andrzej ma prawo dochodzić do swoich racji, to jest jego dzieło, nie, tak jak powiedziałeś, nie czytaliśmy umowy tej pierwotnej, ale no, oczywiście o tym, czy pan Andrzej ma rację, czy nie ma racji i o tym, jak oceniane jest jego zachowanie, porozmawiamy sobie jeszcze za momencik. Wracamy do rozmowy o Andrzeju Sapkowskim i sprawie, jaka e, ostatnia wynikła w zeszłym tygodniu, mianowicie Andrzej Sapkowski żądał od CD Projektu lecz 60 milionów złotych e, e, jakby zaległych pensji powiedzmy. Co ciekawe, bo, bo jeszcze niedawno w się bardzo niepochlebnie wyrażał. To nagle sobie przypomniał. E, Pozwolić, że przytoczę taki krótki, dosyć i, i treściwy cytat. To będzie cytat, także proszę się dla mnie nie, nie, nie krzywić. Gra robiła mi mnóstwo smrody i główna, powiedział Andrzej Sapkowski, e, twórca Wiedźmina na jednym spot ze spotkań e, z fanami i tutaj chodziło mu głównie o to, że e, gra sta staje się dużo bardziej popularna, czy właściwie jeśli ktoś powie Wiedźmin czy Witcher to nie myślimy Andrzej Sapkowski jego fantastyczne książki, myślimy gra CD Projekt Red, no i Sapkowskiemu wybitnie to nie leży, nie leży też mu to, że e, niektórzy mało świadomi jednak gracze, to trzeba, się, trzeba postawić prawo jasną zarzucałem mu, że on napisał książkę na podstawie gry. No tak, czepiał się pan Andrzej, że te książki wydane na zachodzie na okładkach mają grafiki z gier, że gracze właśnie myślą, że to nie jest gra na podstawie książki, tylko książki są jako taki fanowski, powiedzmy, dodatek do gier, tak jak w przypadku, nie wiem, na przykład Assassin's Creed czy World of Warcraft, te gry też mają swoje książki, ale oczywiście najpierw były gry. Tutaj najpierw była książka, a no niekoniecznie na zachodzie o tym ludzie wiedzą. W Polsce oczywiście myślę, że świadomość jest z tego wysoka, że jednak każdy, który kto chociażby Zaczął od gry, sięgnął po te książki i się nimi zainteresował. U nas też te książki dostały, potem grafiki z gier. I no trudno, czasami się troszkę nie dziwić temu, co pan Andrzej powiedział, bo faktycznie tak troszkę jest. To posłuchaj, to, przy, to przytoczę państwu i Tobie miłoszu kolejny cytat. Andrzej Sapkowski mówi, no, odpowiada na pytania a gry i jej historii zawartej w tej grze. I Andrzej mówi tak pan Andrzej Zabkowski. Znam parę osób, które w tę grę grało, ale niewiele takich osób znam, bo obracam się raczej wśród ludzi inteligentnych. No to to jest taki potężny diss od, od autora Wiedźmina, bo... Te słowa padły w 2016 roku. Ale przyznaję, że powiedziane tak jakoś mocno, za, mocno zawalowane. To, tak, to nie jest tak, że gracze są głupi, tylko że a, znam panu ludzi, którzy to grali, a ale... Nie, no, dla mnie to jest jednoznaczne <gry> powiedzenie, że... No słuchaj, no nie interesuje mnie, kto gra w gry, bo ci, co grają w gry, to idioci, a ja nie rozmawiam z idiotami. O, to pan Andrzej obraził raz, że grę, a dwa, że jeszcze graczy, którzy w <grych> nie oszukujmy się, zwłaszcza na Zachodzie, to, to gracze stanowili głównych odbiorni... odbiorców jego książki, tak? Nawet jeśli sięgnęli po nią rzeczywiście dopiero po tym, kiedy zagrali grę, mm -hmm. bo taka zdecydowana większość była... Yy, ludzi, no to, no to obraża gra o... graczy obraża, to, to przecież jesteśmy też ludźmi, a dwarze swoich czytelników ostatecznie. To jest trochę smutne, bo jeszcze dawniej przed, przed czasami giercy Giercydźminem pan Andrzej e, raczej był za grami i twierdził, że to jest jakiś sposób na, na wprowadzenie też ludzi młodych, ludzi na przykład w świat fantastyki, e, odnalezienie się tam przekazania jakiejś ciekawej historii. Bo już wszystko się toczy wokół jednej gry i raczej w negatywnym świetle. Ja jestem bardzo ciekawy, czy to jest hmm, czy to ktoś doradza panu Andrzejowi jeśli chodzi o te sprawy właśnie finansowe. PR. Czy, e, jeśli chodzi o PR to na pewno mu nikt nie doradza, bo myślę, że człowiek po podstawówce nawet by wiedział, że hmm, może takimi ruchami niekoniecznie PR-owo dobrze tutaj błysnę, no bo, no, bo, no bo co? No bo troszkę sobie sam szkodzi pan Andrzej. No, no to prawda. Trochę naszym zdaniem oczywiście tutaj hmm. szkodzi sobie sam, no bo no nie chcę go obrażać, bo to jest jednak fantastyczny autor i, i już się nauczyłem jakiś czas temu oddzielać jego książki od jego osoby. Chociaż... To, tak trzeba robić niestety, ale no dokładnie. trzeba przestać Wiedźmin na rentę. To, to wszystko są bardzo... Tak, to są fantastyczne, fantastyczne działo, książki, no a, absolutnie w ogóle nie ma co do czytałem, tego... Zanim modne, tak. <laughs> tak, to, to, czytałem zanim było modne, tak. Tak, czytałem zanim było modne, czyli modne było dopiero po serialu TVP. <laughs> Pe, zapewne tak, serial TVP przy, przyniósł Wiedźmojnowie sławę i pieniądze. Dokładnie, sławę <laughs> i pieniądze, tylko czekamy, kiedy pan Andrzej Sawkowski też odezwie się do prezesa Kurskiego. E, o, o zaległe o, miliony. O zaległe miliony, które, które udało się zarobić dzięki e, serialowi. Dzięki i fi, serialowi. filmowi Kinowemu no, za, za są tak. dwie produkcje. I no, jednak zdecydowanie pan Andrzej Sapkowski tutaj nie wypada zbyt dobrze, jeśli chodzi o to faktycznie jak go internet odebrał, jakie są komentarze w sieci, a co ciekawe są twórcy książek na świecie, którzy piszą równie fantastyczne książki, na podstawie ich książek wydawane są również fantastyczne gry i co najlepsze ci ludzie nie mają z tym żadnego problemu, ba nawet się cieszą i o tym porozmawiamy sobie za chwilę. Uniwersum Metro to jest już dziś ogromny świat stworzony przez jednego człowieka na początku przez Dmitra Guchowskiego. To on napisał książkę, która wszystko zaingu, zainaugurowała, czyli Metro 2033. Książka ta miała, to jest właściwie trilogia, bo jest jeszcze 2034 i 2035, ale poza tym jest już naprawdę, nie wiem, nie jestem w stanie zdejrzeć ponad 30 chyba, może, no może przesadzam, ale około 30 na pewno wydanych oficjalnie książek z szyldu Uniwersum Metro 2033. Tam też by pisali polscy autorzy, by było o metrze we Wrocławiu na przykład, było, no oczywiście to nie było metra, tylko kanały, ale było też o podziemiach, o bunkrach w Krakowie, a właściwie w Nowej Hucie. I tak naprawdę genialny świat, genialna książka, no tylko czekać aż wyjdzie film czy gra. A mówisz o, o autorze Metro dlaczego? no bo autor metra, pan Dmitry Głuchowski yy, bardzo jest zadowolony ze swojej współpracy ze studiem ukraińskim które właśnie stworzyło yy, gry na podstawie jego książek tak, dokładnie, tak jak powiedziałeś yy, akurat Głuchowski bardzo dobrze dogaduje się z twórcami yy, z gry na podstawie swojej książki, mało tego, brał czynny, aktywny udział yy, przy tworzeniu tej gry, to nie było na zasadzie takiej, że yy, on napisał dla nich scenariusz i oni go adaptowali, bardziej powiedział chłopaki, macie tutaj mój świat Ufam wam, że zrobicie z nim coś trzeba. Jakby coś to pytajcie, ale generalnie nie wchodził im w paradę. No i dzisiaj gry z serii metro to e, absolutny top. To może dużo powiedziane, ale na pewno na pewno gry rozpoznawalne e, nie tylko graczom, którzy lubią postapo i takie trochę horror thrillery, powiedzmy, e, tylko ogólnie jako, jako, jako seria gier. Zresztą e, po wypowiedzi Andrzeja Sapkowskiego, którą żeśmy przytaczali e, wcześniej. E, Autor metra dołożył swoje trzy grosze. I też w taki sposób dość, no powiedzmy, mało elegancki. Tak jest. Bezpośrednio zwrócił się właściwie, można by powiedzieć, do Andrzeja Sapkowskiego. E, co tu dużo mówi, od razu wam powiem, że jest w kontrze do, do Sapkowskiego, bo, uwaga, tutaj będzie cytat. Uważam, że Sapkowski się myli i że jest aroganckim bykiem. E, powiedzmy, że to słowo by było troszkę mocniejsze, e, troszkę mocniejsze no, ale nie, mo nie możemy tutaj sobie cytować. E, nie możemy tutaj akurat używać takich słów. I dalej mówi tak. Bez serii gier, tylko o Wiedźminie nikt nie doczekałby się tak obłędnej międzynarodowej poczytności, jaką może się teraz pochwalić. No i wydaje mi się, że w punkt trafio na, trafiony komentarz, no bo nie oszukujmy się, tak? O ile Sapkowski sprzedawał dziesiątki książek na zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych może setki książek miesięcznie, no to po tym, kiedy, kiedy ludzie przeszli te 200 godzin widmina, które no, jednak kraj jest potężna, no myśleł, no kurczę, no chętnie poznałbym historię tego, tego Geralta, no, to, skąd on się wziął, próba traf i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Sapkowski tego w ogóle nie dostrzega. No tak, pan Dmitry też przyznaje, że jego książki sprzedały się na zachodzie między innymi właśnie dlatego, że gra była świetna i gra faktycznie była bardzo dobra. Raz, że się trzymała pierwsza część całkowicie fabuły pierwszej książki, a druga była bardzo dobrze zaadaptowana i była naprawdę ciekawa. Kolejne części gier, czyli Last Light, to już jest fabuła, ale też była y, robiona w współpracy z autorem, więc y, tutaj w studio miało bardzo fajną pomoc y, w postaci właśnie autora oryginału, ale też powstaje nowe Metro Exodus, wkrótce się ukaże na naszych konsolach i PC-tach i myślę, że też odniesie niemały sukces, a na pewno przyczyni się do rozgłosu metra na świecie. Jeszcze tylko właśnie a propos, a propos metra, tutaj dokończę taki kolejny ciekawy cytat, w którym autor metra mówi, nie chodzi tylko o graczy, w domyśle takim, że nie mówi tylko o graczach, że są idiotami, tak jak powiedział pan Andrzej Sapkowski, ale też prasę gamingową i szum, jaki wytwarza oraz wrażenie, że nadchodzi coś wielkiego i imponującego. To Ludzi. Bez tego Stapkowski pozostałby lokalnym, wschodnioeuropejskim fenomenem, i nigdy nie przebiłby się na zachód. To samo zresztą czyczy się moich książek z serii Metro. E, czyli, no, tu mamy porównanie, tak, dwóch autorów, e, no, jeden pisze fantazy, drugi pisze trochę bardziej, powiedzmy, postapo. no, ale obydwaj są cenieni w swoim środowisku, bardzo cenieni w swoim środowisku, uznawani za autorytety, obydwaj e, sprzedają licencje, czy udzielają licencji na tworzenie gier, no i jeden autor mówi, że to jest w ogóle najgorszy, największy błąd jego życia, chociaż przypominam, teraz się dopomina 60 10 milionów złotych. Hmm. Także może ten błąd zostanie naprawiony. A drugi autor bierze aktywny udział przy tworzeniu gier i zdaje sobie z tego sprawę, że no dzięki graniu w gry też sprzeda liczba sprzedanych kopii jego książek no się zwiększyła. No Miał trochę prościej, no bo kiedy wychodziło metro, to już faktycznie gry były czymś bardzo dochodowym. W czasach, kiedy powstała Pierwszy Wiedźmin, to jeszcze przynajmniej w Polsce, tak tego nie postrzegano. Chociaż gry przecież istniały na rynku już od lat ponad 20. W każdym razie naszym zdaniem pan Sapkowski mimo wszystko odniósł jakieś korzyści ze współpracy chociażby tak nisko wycenionej z CD Projekt Red, ale o tym może opowiem za chwilę. Na 91,6 FM kontynuujemy rozmowę na temat sprawy, jaką, jaka ostatnio wynikła między Andrzejem Sapkowskim a CD Projekt Red. Przypomnę, chodzi o 60 milionów złotych, jakich domaga się Andrzej Sapkowski od CD Projekt Red na, na, na rzecz swoją właściwie, trzeba by powiedzieć. Czyli zaległe jego zdaniem prawa autorskie, które nie do końca umowa z początków XXI wieku jego tutaj zadowala już na dzisiejszy moment. Tak, no ale warto spojrzeć na to z jednej strony, bo przecież mimo, że pan Andrzej faktycznie z samej tej umowy nie zarobił zbyt wiele, to na pewno zarobił dużo w taki sposób pośredni, bo na przykład spójrzmy na to, że książki z serii Wiedźmin, saga i opowiadania ukazały się w języku angielskim po raz pierwszy, właśnie w roku, w którym się ukazała pierwsza część gry. w 2007. Nie było, tak, w 2007. Wcześniej nie było w ogóle książek Wiedźmin po angielsku. Nie mieli jak do nich twórcy na zachodzie, czytelnicy na zachodzie myślę, to chyba w ogóle lansowane jeszcze były pod nazwą Hexer. Dopiero y, frazy Witcher stworzył właściwie CD Projekt Red, tak? tak? przy tworzeniu swojej gry, więc y, myślę, że, y, że to samo w sobie już jest dużym zyskiem dla pana Andrzeja, ale no przychodzi jeszcze większa bomba, myślę, finansowa w postaci serialu. Tak jest, Chociaż jak na pewno wszyscy dobrze wiecie, Netflix, czyli właściwie gigant światowy, jeśli chodzi o video on demand, wypożyczalnię internetową i tak dalej, dalej, robi serial, chyba na razie spowiedzi zapowiedziane 8 odcinków, tak? które mamy już zobaczyć w przyszłym roku. W rolę Geralta wcieli się Henry Cavill, czyli absolutny top hollywoodzki. No przecież facet zagrał Supermana, czyli w filmach DC. Są powiedział, że już z nich rezygnuje, ale to inna bajka. W każdym razie, no człowiek, postać rozpoznawalna, mówi się, że, że Netflix takie ma ambicje, żeby trochę uczynić naszego Wiedźmina, tak mówię naszego, bo to już tak się, <śmiech> tak się myśli trochę o tym serialu, żeby uczynić Wiedźmina swoją odpowiedź na Grę o Tron, tak? Czyli serial e, z naprawdę wysokim, wysokim budżetem e, na naj, naj, najwyższym jakby filmowym możliwym poziomie. No i nie ma się co oszukiwać. E, myślę, że Andrzej Sapkowski nie ucierpi e, na tej umowie z Netflixem i myślę, że kolejny raz e, będzie mógł powiedzieć, że ten serial przyniósł mu tylko smród i, i, i gówno, bo, bo sprzedał kolejne jego książki. No a tymczasem pan Stawkowski w takim dość długim pozwie namaga e, się tych pieniędzy na, po, na podstawie kilku różnych przesłanek. Na przykład e, gdzieś tam jest insynuowane, że ta umowa dotyczyła tylko jednej gry, a nie kolejnej i dodatków do niej. Gdzieś tam z kolei jest wyciągany artykuł numer 44 e, z, pra, z ustawy o prawie autorskim, gdzie... E, tak masz jest. cytat, tak? Tak jest. Mam cytat, który brzmi, że w razie rażącej dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy, autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. No i się wydaje, że to 60 milionów to Dużo, dużo, niedużo. Wartość spółki jest w miliardach. 18 miliardach dodam. tak. Sam spadek wartości spółki po, po liście pana Andrzeja to jest zdecydowanie więcej niż to, czego on, on żąda. Ciekawa, tak jest. Andrzej Sawkowski po tym, kiedy wystosował swoje żądanie, oczywiście zareagowała na to nasza giełda, no bo CD Projekt Red o wartości 18 miliardów złotych jest notowana na tej giełdzie. No i akcje spadły o, uwaga, 600 milionów złotych, czyli wartość spółki właściwie padła o 600 milionów złotych, czyli niebagatelna już kwota, dziesięciokrotnie 10... większa niż sobie Andrzej Sapkowski zażądał, tak. jeśli chodzi o odszkodowanie. Nie śledziłem tego, nie wiem, czy, czy ten list udostępnili właśnie ludzie z CD Projekt Red, bo gdyby tego nie zrobili, to faktycznie mogliby na przykład nie stracić tych 600 milionów i wypłacić te 10%. Wydaje mi się, że początkowo faktycznie było tak, że to ten pozew był dostępny na stronie CD Projekt Red, chyba potem Redzi gdzieś postanowili jednak usunąć ten ten ten, ten link. Zwłaszcza, że w tym samym podziemiu czytamy, że prawnicy Andrzeja Sapkowskiego liczą na ciche i szybkie załatwienie sprawy. Tak, tam dosłownie chyba jest szybko i cicho w jednym miejscu napisane. Dość zabawne jest to, to pismo, wiemy, że na pewno nie będzie cicho. Na pewno nie będzie cicho, a jak szybko? Też pewnie nie szybko, no bo CD Projektoreth już się wypowiedział w tym, w tym temacie i stwierdził, że. Yy, że no... Przecież żądania są bezzasadne. Tak podejrzewam, no. że kiedy, kiedy szefostwo CD Projekt Red usłyszało o tym żądaniu, żądaniu Andrzeja Sapkowskiego, to użyło trochę bardziej soczystych słów. Że, <laughs> że to, że to, Na no, pewno za ścianami firmy gdzieś tam. Że, że może chyba faktycznie Andrzej się obudził po 20 latach właściwie można by powiedzieć powoli. Z letargu. Z letargu <laughs> i... Ja Z całym szacunkiem dla tego faceta, no bo jest fantastycznym autorem, ale wszystko wskazuje na to, że człowiekiem takim dobrym to już nie jest. W Radiu Luz dzisiaj w audycji Masz 3 Życia poruszamy temat pana Andrzeja Sapkowskiego, jego pozwu na kwotę 60 milionów złotych do CD Projekt Red. i się zastanawiamy właściwie, w którym kierunku ta sprawa pójdzie, bo jak już wiemy, pozew został wystosowany, został upubliczniony, odpowiedź do Projektu wstępna była, że zasadne są te żądania. <grych> Chyba się panu pomylił tak, gdzieś w internecie nawet opinie znawców prawa, którzy twierdzą, że jest oczywiście taka możliwość, ale niekoniecznie, i pewnie nie w takiej kwocie, tak, a z kolei w tym piśmie jeszcze możemy przeczytać takie już sztywne dokładnie. Co dalej terminy? Jaki, jakby Andrzej Sapkowski i jego prawnicy wysyłają wezwanie do CD Projekt Red. CD Projekt Red wybucha śmiechem. E, no mówi... nie, no, zamiast elegancko to za mi się. Nie, no, oczywiście, ja to, to, tutaj przekoloryzuję sobie, ja bym wybuchł tu śmiechem, no, ale nie, no, podejrzam że miny mieli nietękie, bo to jednak 60 milionów złotych e, piechotą nie chodzi nawet dla takiej korporacji, jaką tak, jest dzisiaj no. CD Projekt Red. A spadki na giełdzie bolą. Spadki na giełdzie oczywiście bolą, ale wyjdzie cyberpunk, to i tak wszystkich miata No ale nic, w każdym razie dostają dostają tę te treść tego listu, czytają go i tutaj w jednym z ostatnich akapitów jest, że e, prawnicy pana Andrzeja Sapkowskiego oczekują, że do 19 Dziernika 2018 roku czekają na decyzję e, zarządu CD Projektu. I spotkanie tak w cztery oczy, czy powiedzmy w, e, w sześciora oczu, bo tam jeszcze będzie prawnik pana <głosy> Tak, <głosy> Oczywiście no, musi być prawnik pana Sapkowskiego. No i, no i jeśli, jeśli nie uda się tej załatwić sprawy szybko i cicho, to już wiemy, że jest niemożliwe. I to trafi ona na wakandę. Dokładnie, trafi to do sądu i teraz jakie, jakie faktycznie szanse ma Andrzej Sapkowski w starciu z TD Projekt Z jednej strony mamy faktycznie artykuł 44, który powie, że no pan Andrzej sprzedał wam za niską kwotę te, te prawa, no ale wy, z tego zrobili markę wartą ileś tam miliardów złotych, to faktycznie może należy mu się jakiś... Jakiś... Ale ile oni mają na obronę, bo to nie jest gra na podstawie książki, tylko umieszczona w, Od, w no, świecie właśnie, książki a z to to opcja, mamy, to... mamy oryginalną umowę CD Projekt Red z Andrzejem Stopkowskim, w której czarno na białym stoi, że pan Andrzej absolutnie zrzeka się jakichkolwiek, jakichkolwiek przyszłości procentów e, zysków, e, część podziału ze sprzedaży, w ogóle absolutnie go to nie interesuje. E, proszę, mi, e, pan Andrzej zażądał po prostu zapłaty z góry i oddał, oddał prawo. Ale patrzmy na studio, ile wydało pieniędzy na stworzenie tych gier, ile milionów musiał pójść, żeby te gry w ogóle powstały, więc no racje są, myślę, że po obu stronach. Czy pan Andrzej z... Zapkowski ma szansę na 60 milionów od CD Projekt Red? Myślę, że na pewno nie w takiej wysokości. kwota się że to tą taką rozsądzającą spór. Stawiam na to, ale to jest tylko moje zdanie jakby nie popadnie. Nie rozmawiałem ani z Andrzejem Sapkowskim, ani z nikim z zarządu, że podejrzewam, że projekt Projektet będzie nawet im lepiej, szybciej i taniej odpalić mu jakieś tam powiedzmy parę milionów, jakby to powiedzieć. E, tylko, po to, że, tylko po to, żeby właśnie przestał im tutaj brudzić, no bo żeśmy wspomnieli, że tylko wysłanie tego listu kosztowało ich 600 milionów złotych w, akcji spółki, w akcjach spółki, czyli no na dziesięciokrotnie jednak większa kwota, niż po prostu by mu zapłacili i tyle. Yy, moim zdaniem Andrzej Sapkowski ma prawo do walki o te pieniądze, to w jaki sposób to robi, to jest inna sprawa, no bo, no bo no wystarczy, że poczytacie sobie komentarze w, internetach, w internecie. No nie ma zbyt wielu obrońców pana Andrzeja i nawet nie chodzi o to właśnie tak jak mówię, że... My no, Myślę, że gracze mają uraz za te słowa wcześniej. że To swoją drogą, ale wydaje mi się, że jakby no nie, mogę mu, nie możemy mu odmówić walki o swoje. Jak najbardziej no Wiedźmin to jest jego dzieło i nikt w ogóle tego nie podważa. No, tylko, że w sposób jaki Andrzej Sapkowski i próbuje te pieniądze zdobyć wcześniej, właśnie, obrażając wszystkich po drodze: i graczy, i czytelników, i, i tych deweloperów. A samo pismo też nie było eleganckie, bo to brzmiało wezwanie do zapłaty, było napisane, tak? To nie było, że. Y, Ale jakieś... no kurczę, no po, znając, znając publiczną twarz, oczywiście, tylko pana Andrzeja Sapkowskiego, no aż takie szokujące dla mnie to nie było. Ja jestem tylko ciekaw, ile wyniosła kwota na umowie z Netflixem. Czy Mam to... nadzieję, że, że 35 tysięcy złotych. Albo w dolarach może. Albo już, w dolarach. Dobrze, bardzo. moi drodzy. Będziemy chyba powoli się z Wami żegnali. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami przez tą godzinę powakacyjną. Oczywiście za tydzień widzimy się, słyszymy, słyszymy właściwie. się właściwie, słyszymy się oczywiście o godzinie 11. Tymczasem będziemy się żegnali. Adam Bercik. Miłosz Szymczak. Do usłyszenia. Cześć.